Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Spotkanie autorskie z Agnieszką Hałas wzbogaciła swoją osobą Anna Nieznaj. Autorki nawzajem zadawały sobie pytania i opowiedziały o tym, jak wygląda ich proces twórczy. Łapie! Już pomału się robi 14, więc A, myślę, że możemy zaczynać. Ponieważ to formalnie miało być spotkanie autorskie ze mną, to może ja ja zacznę. Ja się nazywam Agnieszka Hałas, gdzie mi tu to towarzyszy Ania Arkenberry Nieznaj i w zamyśle organizatorów Ania miała prowadzić spotkanie autorskie ze mną, ale stwierdziłyśmy, że co dwie autorki to nie jedna i stwierdziliśmy, że zamiast spotkania autorskiego, może ciekawsza będzie, powiedzmy, dyskusja trochę o warsztacie autorskim, porównanie doświadczeń, jak piszemy, skąd bierzemy pomysły, jakie mamy przyzwyczajenia, na jakie trudności napotykamy pisząc. I tak sobie tutaj na ten temat porozmawiamy. Um. Żeby się troszeczkę przedstawić dla osób, które nas nie znają, y, to y, ani książka, y, błąd warunkowania ukazała się niedawno y, napadem w z Virginia's Creations, a, a wcześniej się ukazywały opowiadania, a ja zasadniczo piszę tak czy to do końca książek, y, nie wiem. To może do pierwszego pytania przejdę. Tworzymy w różnych, w różnych konwencjach. Słuchaj, ty piszesz science fiction troszeczkę takie bliskiego zasięgu z zacięciem socjologicznym. Ja tworzę tak fantazy i tak z elementami grozy. Z czego wynika jak u ciebie wybór takiej, a nie innej konwencji? znaczy w tym przypadku to był chyba po prostu... Od razu dobrze? Tak. To był, e, tak po prostu wyszło, że nie twierdzę, że nigdy nie będę pisać fantasy. Kiedyś, dawno temu, pisałam, e, właściwie nazwałam to realizmem magicznym. Ładnie mi to określił redaktor naczelny science fiction, że to takie to, trochę gejmanowskie było to opowiadanie. Kiedy przeczytałam 6 lat później coś gejmana, to po prostu urosłam. Tak, e, zaczęłam pielęgnować to czułe wspomnienie, że tak to określono. Więc ja się nie odżegnuję ani od fantasy, ani od realizmu magicznego, tylko po prostu tak wyszło, że ten pomysł to było bardziej, bardziej science fiction i takie właśnie bliższego zasięgu. Natomiast nie wiem, jak jest właśnie z, z, z tobą i z i, i science fiction, i z innymi gatunkami. Więc ja powiem tak, o ile bardzo lubię czytać książki z różnych konwencji, i lubię czytać science fiction, między innymi też, to z pisaniem mam tak, że pisząc muszę spędzić dużo czasu w danym świecie, w danych realiach, w danej konwencji i jakoś tak dziwnym trafem tak wychodzi, że ja się dobrze czuję w światach, w realiach, gdzie jest magia, demony, w takiej, powiedzmy, estetyce właśnie, czy to fantasy, czy… Też w tekstach, które się dzieją w naszym świecie, ale też w nich występuje magia, jakieś obce siły, tekst odwołujące się do symbolizmu, do rzeczy, jakoś w tym, w tym się dobrze czuję, a nie mam takiej motywacji, żeby pisać science fiction i jakby przez dłuższy czas przebywać w tej estetyce jako twórca. Jako czytelnik tak, jako twórca nie. W tym przypadku jeszcze, ja bym dodała, że u mnie ten akurat świat jest w bardzo małym stopniu zmieniony w stosunku do rzeczywistości, że kiedy pisze się coś bardziej, bardziej science fiction, więcej science fiction w science fiction, to też zmienia całą konstrukcję świata, a tutaj to jest raczej taki eksperyment, zmieńmy jedną rzecz i co z tego wyniknie. To też tak w kwestii przebywania w jakimś świecie, że są Teksty, które wypływają z pomysłu na świat. Na przykład, pewien rodzaj symboliki tutaj u Agnieszki i cała ta konstrukcja świata wpływa na postaci, wpływa na ich wybory. Na przykład, kwestia długów wdzięczności u ciebie bardzo wpływa. Zależności między postaciami, w momencie, kiedy dług wdzięczności nie jest tylko kwestią no taką umowną, kiedy to jest fundament funkcjonowania świata, że jeżeli to się z tą zasadą się złamie, to to się źle skończy, to bardzo wpływa na całą konstrukcję psychologiczną postaci i konstrukcję fabuły. Natomiast u mnie akurat w tym tekście, który ja teraz piszę, jest pewien element, świat funkcjonuje tak jak nasz, tylko jest troszeczkę inaczej geopolityka ułożona i troszeczkę inaczej pewne rzeczy wynikają z nauki, ale to jest dalej nasz świat. Ja, przepraszam, mogę coś powiedzieć? tą geopolityką tak nie szalej, bo ty najpierw zaczęłaś pisać o Ligadzie, a potem powstał Iziz, więc... Ja, znaczy, ja, mój kalifat był taki Panie. bardziej kruszowy. Ja bardzo przepraszam wszystkich tu obecnych. Mój kalifat był kruszowy, mój kalifat wiesz, wyszedł z Rijadu, mój kalifat był bogaty i, i, i podobny do Arabii Saudyjskiej. Ja to bardzo przepraszam za jego zakres terytorialny. Znaczy, no nie jest to samo tak... Troszeczkę jest bardziej pluszowo i mniej wojowniczo. Jesteś jak Anakin, you can see things before because... Ja bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam, to był rok 2009. I obecna tu na sali Achika powiedziała, że przecież w, w krajach arabskich północnej Afryki nikt nie zrobił rewolucji, bo przecież oni żyją z turystyki. Ja bardzo przepraszam. Mnie, w, tym, co mówi, w tym, co mówiłaś, uderzyło mnie, że do tworzenia tekstu literackiego można podchodzić albo w taki sposób bardziej intelektualny, na zasadzie, no na przykład bierzemy nasz świat, zmieniamy w nim kilka elementów i zastanawiamy się, co z tego wynika, albo bierzemy świat fentezy, w którym coś jest albo czegoś nie ma, jakiś określony sposób, dajmy na to, gdzie ma magia, zastanawiamy się, co z tego wyniknie. A moje podejście do tworzenia jest chyba o wiele mniej intelektualne niestety, a bardziej malarskie. Mnie się wizjują w taki niesprecyzowany sposób sceny z jakimiś elementami. Może wizują mi się zasadniczo obrazy. Jeżeli są tam postacie, to też je widzę jakby bardziej obrazowo, jak wyglądają. I od takich niesprecyzowanych obrazów, atmosfery wychodzi historia, a zastanawianie się takie bardziej intelektualne, logiczne, co z czego wynika, to jest już wtórne, potrzebne do tego, żeby tą historię napisać, ale u mnie na początku jest obraz, a nie pomysł, tak chyba bym to ujęła że niestety, a ja właśnie wcale nie uważam, że tak jest niestety, natomiast kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że, rozmawiając o cudzych tekstach, o właściwie, o kluczu wyboru pewnych redakcji i wtedy doszłyśmy do wniosku, że mamy wrażenie, że część redaktorów naczelnych wybiera teksty bardziej, jak to określiłyśmy, finkerskie, czyli bardziej oparte właśnie na koncepcji eksperymentu myślowego. Niezależnie, czy to było fantasy, czy to było science fiction, Bardziej był to tekst, tak jak niektórzy czytelnicy mówią, że czytają ze względu na wyzwanie intelektualne, a inne redakcje wybierają bardziej pod kątem emocjonalnym, tak wtedy to określałyśmy, tak bardziej filersko. A tutaj dodałabym jeszcze, że to może być właśnie te, rozumienie tekstu jako takiej łamigłówki intelektualnej, rozumienie tekstu jako emo, emocjonalnie, czyli bardziej w stronę obyczajową, bardziej w stronę psychologiczną, ale jest jeszcze właśnie to trzecie podejście, że przecież tak naprawdę to wszystko jeszcze musi mieć nastrój, to wszystko musi mieć... Rzeczywiście może być jeszcze ta cała symboliczna strona. Malarska, jak to określiłaś. Ja tę różnicę, jeżeli chodzi o koncepcję tekstu, widzę również bardzo mocno jako czytelnik, ponieważ jako odbiorca ja zdecydowanie bardzo, bardzo mocno preferuję właśnie teksty... Malarskie malarskie, z nastrojem, ym, a teksty, które są nawet może oparte na bardzo ciekawej koncepcji i pomyśle, ale takie, w których tego nastroju nie ma, ja to nazywam także barwy w tekście mi zgrzytają, bo to może nawet przybrać taką formę, że jeżeli y, nazwy w tekście, imiona postaci są dla mnie w jakiś sposób zgrzytające, nie, nie pasujące do... Co w moim odczuciu do całości koncepcji, to wtedy mogę już być źle nastawiona do takiego tekstu. I tak samo podchodzę do moich własnych tekstów, to znaczy też ja się muszę dobrze czuć w tym nastroju, w tym klimacie, muszę mieć poczucie, że tekst jest dla mnie spójny estetycznie, nawet do tego stopnia, że nazwy i imiona postaci dobieram tak, żeby mi się też jakby wkomponowywały kolorystycznie, jak ja to mówię, chyba tutaj troszeczkę mam ten efekt, efekt synestezji, tak zwanej, to znaczy, że dla mnie nazwy, imiona w zależności od tego, jakie mają litery, mają inny kolor i z yy, psychologii taki termin synestezja, że właśnie nazwy, nazwy liczby mogą mieć dla człowieka kolory. Yy, ja to mam. W każdym, w każdym razie, zdecydowanie, widzę różnicę tego podejścia w stosunku do podejścia czytelników i redaktorów, którzy wyżej cenią właśnie oryginalność pomysłu, nawet za cenę tego, że od strony estetycznej ten tekst może być bardzo dziwny i wywoływać negatywne odczucia w osobach, które właśnie cenią sobie klimat i nastrój przede wszystkim kwestii inspiracji, bo rozmawiamy o y, stronie y, tak jak właśnie wspominałem się w tej chwili, że albo teksty są bardziej pod pomysł, pod koncepcję, bardziej pod estetykę, bardziej pod psychologię, a jak wygląda sprawa z inspiracjami ze świata realnego, bo y, zasadniczo fantastyka czasem ma bardzo dużo wspólnego z tym co jest za oknem, a czasem nie. Jak to widzisz y, u siebie? Dla mnie generalnie y, inspiracja, tak jak patrzę wstecz, zaczyna się y, albo, od, y, albo od jakiejś lektury, niekoniecznie beletrystyki, to takie, takie ziarno, zarzewie pomysłu, y, może się urodzić na różne sposoby, i są lektury, które dla mnie są takie bardzo, bardzo skuteczne w generowaniu pomysłów, na przykład słownik symboli Władysława Kopalińskiego albo jakaś mitologia, właściwie dowolna mitologia dowolnego ludu ale też niektóre książki, nawet niektóre filmy, przy czym z inspirowaniem się książkami czy filmami to czasami jest tak, że jeżeli e, oglądam albo czytam coś i są pewne pomysły, które tam się, e, mi się podobają, ale całość historii mi się nie podoba, to zastanawiam się, jak mogłabym to napisać inaczej, tak żeby mi się podobało. Tak, tak, taka była moja reakcja na przykład na książkę U Opery. Wracając do pytania do inspiracji światem realnym, to czasami sporadycznie zdarza mi się ściągnąć pewne zachowania znajomych osób, czy, mm, czy powiedzmy mm, sposób zachowania w jakiejś sytuacji, pewne reakcje emocjonalne, ponieważ to chyba wynika z tego, że w tekście fantastycznym bohaterowie muszą być na tyle bliscy czytelnikowi, żeby czytelnik jakoś mógł w nich odnaleźć pewne rzeczy, które do niego przemówią. Tak naprawdę pisząc fentezy, tak naprawdę pisząc fentezy mimo wszystko w tym Never Neverlandzie trzeba osadzić ludzi, którzy w jakiś sposób, z którymi w jakiś sposób przytęli, będzie wchodził w emocjonalny rezonans, tak myślę. Natomiast jeżeli chodzi o kreację świata, to siłą rzeczy, pisząc fantasy, tak bardzo nie, nie odnajduję inspiracji w, realnym, w realiach tego, co mnie otacza. Bardziej właśnie w jakichś mitach, legendach czy w lekturach. Natomiast kiedy piszę teksty osadzone w naszym świecie, co robię rzadziej, ale ostatnio, ostatnio częściej, to wtedy zdarza mi się nawet osadzić tekst w jakimś miejscu, które bardzo dobrze znam, po prostu dlatego, że je dobrze znam i mogę, mogę tam pójść, zobaczyć jak wszystko wygląda, by przywołać w pamięci, jak wygląda. I jest po prostu wtedy stosunkowo łatwo osadzić tekst w tym miejscu, ale to rzadziej. Pamiętam z jakiegoś wywiadu z Anią Brzezińską. Powiedziała coś w tym stylu, że są pisarze, którzy się inspirują życiem i ci, którzy inspirują się biblioteką. I że ona jest takim książkowym. Zastanawiałam się zawsze, na ile ona się troszeczkę zasłaniała tą taką interpretacją, a na ile naprawdę tak jest. Na pewno, jeżeli się jest historykiem jak ona, to ma się masę zamkniętych y, historii ludzkich, takich z y, Ponieważ one zawsze mają puentę, bo one działy się dawno, czasami mają y, epilog w postaci losów następnych pokoleń. I być może rzeczywiście, jak teraz jestem w trakcie czytania cyklu Ani Brzezińskiej o Twardokęsku, to rzeczywiście tam na pewno jest mnóstwo ech z przeszłości, z jakichś kronik. Natomiast zaczęłam się wtedy zastanawiać, jak jest u mnie bo tu jeszcze dochodzi kwestia gatunków. Fantastyka z założenia bierze pewne doświadczenia w nawias. Wydaje mi się, że my tutaj mamy zupełnie inny punkt widzenia jako czytelnicy niż czytelnicy mainstreamu ogólnie pojętego, czyli powieści obyczajowych, bo w powieści obyczajowej, jak sobie wyobrażam, częściej uchodzi sytuacja czysto autobiograficzna. Tak, Oczywiście te największe powieści nie są czysto autobiograficzne, ale taka sytuacja częściej uchodzi. Natomiast w fantastyce jakby z założenia musi być coś dodane. To nie musi być coś więcej, bo czasami to jest bardzo konwencjonalna konwencja i nie zawsze wcale literacko będzie lepsza. Jak dobry pisarz napisze coś czysto autobiograficznego, to jest tak jak z poradnikiem pisania Stephena Kinga. Tam jest mnóstwo rzeczy, czysto autobiograficznych, ja tylko je pamiętam, nie pamiętam tych porad literackich. Więc to jest kwestia tego, jak to się napisze. Ale właśnie tutaj w fantastyce zawsze coś trzeba dodać, takiego bardziej bardziej z biblioteki właśnie. I ja, jak się zastanawiałam wtedy nad tym wywiadem Ani, to wyszło mi, że u mnie jest dużo inspiracji książkowych, które później bardzo dziwnie wychodzą, tak jak śmiałyśmy się teraz z tym kalifatem, bo u mnie kalifat wziął się z życia i wziął się z książek. Bo nasłuchałam się trochę z pierwszej ręki opowieści Arabii Saudyjskiej, o tym, jak wygląda życie w Arabii Saudyjskiej, jak to porządny hipster, to zanim, to zanim to było modne, czyli właśnie na tak w okolicach 2008-2009, a równocześnie czytałam Herodota, czytałam Malufa o wyprawach krzyżowych, czytałam yy, biografię Mahometa. I tego typu rzeczy. Później czytałam o Saladynie, mniej więcej widziałam te mapki, widziałam je w oczach. I tak jak widziałam te mapki w oczach, tak nakreśliłam kalifat na mapie. No, a później, później, jak mówię, zrobiło mi się nieco głupio, bo ten duży wyszedł. I to jest z jednej strony inspiracja, jak widać, książkowa. A jeśli chodzi o inspirowanie się życiem, no to na pewno jest pewien element własnych doświadczeń, zawsze się przenosi. Bo człowiek nie przeskoczy tego, co ma w głowie, zwłaszcza w sferze obyczajowej. Nawet jeżeli ja kogoś słucham, czyli się powieści, to ona przechodzi przez moją głowę. Jak ktoś mi opowiada, jak to jest, no oczywiście nikt mi nie opowiadał, jak to jest, jakby mu rękę ucięło, no ale w końcu jak pisarz pisze coś takiego, no to skądś to bierze? Ktoś mu to opowiedział, nawet jeżeli to jest anonimowa osoba na forum, bo tutaj teraz dochodzi jeszcze internet, można się... Po, po, pogrzebać po forach, dowiedzieć się bardzo dziwnych rzeczy, jak ludzie myślą, jak ludzie czują. Bo ludzie anonimowo piszą to, co czują. I można się bardzo zdziwić, co oni czują, bo to może być zupełnie inaczej, niż nam przyszło do głowy, i niż czują nasi przyjaciele, którzy nam się zwierzają. Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o branie żywych osób do książki, to też jest drażliwy temat, bo to komuś, kto pisze, łatwo powiedzieć, bo on wie o co chodzi, a ktoś z zewnątrz może pomyśleć, kurczę, to rzeczywiście ta osoba, jak powiem na przykład, nie wiem, że jakiś bohater, to jestem ja, naprawdę, albo jeszcze gorzej, jakaś inna osoba, no to jest moja koleżanka, to właśnie tu jest w książce, a w przypadku postaci innych niż epizodyczne, to zawsze jest przetworzone zawsze jest wzięta Zosia, Ziuta i Józek i oni są zmiksowani w trzecią osobę, która jeszcze tylko ma mnóstwo mojego odczuwania, bo ja ją piszę. I okazuje się, że to zupełnie nie jest ani Zosia, ani Ziutek. Więc to jeszcze, to jest niby wzięte z życia, ale takie bardzo przemielone. Jeżeli chodzi o tworzenie postaci, to nasze doświadczenia są chyba dosyć podobne, dlatego że u mnie też jest tak, że pewne podpatrzone sposoby zachowania od różnych osób mogą się połączyć w pewien konglomerat, który się staje bohaterem, ale też jest coś takiego, że osoby, które mają powiedzmy pewne cechy osobowości, w pewnych sytuacjach będą reagowały podobnie i tutaj to nie trzeba tego podpatrzeć u konkretnej osoby i żywcem przenieść na papier, wystarczy sobie powiedzmy w bowie stworzyć pewien model, wie, wiedząc, że powiedzmy y, introwertyk w takich, a takich sytuacjach czuje się dobrze, w takich, a takich sytuacjach czuje się źle, że kiedy y, dziewczyna ma dominującą, y, krytykującą matkę, to w pewnych sytuacjach będzie reagowała tak, a tak. Y, i, później się okazuje, że taka, a nie inna postać jest na papierze, ileś osób czyta i stwierdza, o Boże, ale ja odnajduję w tym siebie, pomimo że wcale nie były modelem dla tej postaci. Po prostu pewne osoby w pewnych sytuacjach reagują podobnie. Jeszcze kwestii modelowania, to ja się złapałam parę razy na tym, że układam sobie prostą sytuację. Tylko, że ja tu mam skażenie, bo ja mam umysł ścisły, bo ja jestem po studiach matematycznych i w ogóle modelowanie, jestem programistą z zawodu, więc sam pomysł abstrahowania pewnych cech i układania ich w obiekty, które sobie krążą w abstrakcyjnej przestrzeni, jest mi bliski, ale łapię się na tym, że, że wychodzę od strony czysto takiej intuicyjnej, w stylu mam postać, i łapię się na tym, jak już później usiłuję te postacie układać, jak one zareagują, że w sumie to jest uproszczony model, tak jak Ignite mówiła o tym, że introwertyk jakoś tam zareaguje, to że to może być model postaci wrzuconych w jakąś sytuację. Ja tutaj mnie zawsze będzie ciągnęło bardziej w stronę właśnie tych bardziej psychologicznych sytuacji, a nie mamy konstrukcję świata i co z tego wynika. Mnie zawsze będzie bardziej ciągnęło w tą obyczajową stronę. Więc wychodzi z tego, że tak jakby mam uproszczoną sytuację wziętą z życia, niekoniecznie swojego i zastanawiam się, jak te postaci zareagują i później łapię się na tym, że w rzeczywistości to też może mieć jakieś zastosowanie, że, że to się może co, że coś może się w ten sposób skończyć. Natomiast jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o pomysłach malarskich i Ogólnie może ja rozwinęła, jak powstają u Ciebie pomysły, od czego, co jest tą za haczko, co, się, co, co sprawia, że historia zaczyna powstawać? Czyli od największego, od początku samego do momentu, kiedy siedzi już w książce, wszystko jest wydrukowane. To jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że właściwie przy każdym tekście chyba to jest troszeczkę inaczej ale generalnie dla mnie każdy tekst musi mieć jakiś element, jakąś, to może być scena, to może być pomysł, to może być postać. W każdym razie tekst musi mieć w sobie coś, co mnie zmotywuje, żeby go napisać. Coś, co będę uważała, że to jest na tyle ładne i fajne, że opłaca się w ogóle przesiedzieć długie godziny, dni, tygodnie, czasami tygodnie, w przypadku powieści długie miesiące powyżej roku, żeby, żeby ten tekst stworzyć bo jestem w ogóle osobą, która generuje strasznie, strasznie dużo pomysłów, które zazwyczaj w ogóle nie wychodzą poza moją głowę i nawet nie trafiają, na, nawet nie trafiają do notatek, a w notatkach mam naprawdę pomysłów a pomysłów i w większości przypadków nie jestem w ogóle zmotywowana do tego, żeby je pisać. Coś… to jest za, za, za zbyt męczące, zbyt żmudne. I zauważyłam, że jest właśnie tak, że tekst musi mieć coś, co mnie skusi do tego, żeby przy nim siedzieć. I w przypadku dwóch kart jest pierwszy tam trylogię o Krzczącym w ciemności. Pamiętam dokładnie, jak zaczynała powstawać ta książka, to był rok 2007 czy 2008, ja byłam po długiej przerwie, bo po zakończeniu studiów, wyjechałam na studia doktoranckie do Niemiec i na dobre, co najmniej wydaje mi się, dwa lata odłożyłam pisanie całkowicie, nie pisałam nic i że teraz ja się skupię na poważnych sprawach, czyli na swoim doktoracie, po czym po dwóch latach doktorat leżał w całkowitym koszku. ja byłam w ciężkim dole i stwierdziłam, chrzanie to, doktoratem będzie, co będzie, ja muszę wrócić do pisania, bo zwariuję i e, o ile wcześniej pisałam tylko i wyłącznie opowiadania, o tyle właśnie w Niemczech, w Heidelbergu, siedząc tam sama, e, zaczęłam sobie wracać pamięcią do świata ze swoich opowiadań, do świata zroczy, do mojej ukochanej postaci krzyżącego w ciemności, czarnego maga e, wykrętego i e, zaczęłam po prostu wracać pamięcią do scen, miejsc, które mi się podobały w tym świecie, przy czym podobały tutaj, to jest tak, że… E, to czytał ten wiersz, tam są ponure podziemia, odmieńcy, demony, generalnie jest błudno, paskudnie i w ogóle. I z jakiegoś powodu dla mnie ten świat jest bardzo przyjemny. Ja już lubię przebywać. I właśnie y, dwie karty zaczęły się od tego, że y, tak metodą luźnego zastanawiania się, skąd się kszczący w ciemności tam wziął, jak tam za, za, zaczynał swoją egzystencję w mieście Champaola, w podziemiach. I dwie karty zaczęły się konkretnie od sceny, o ile dobrze pamiętam, porządkowania strasznie zawałaganionej, potwornie brudnej pracowni, którą on przejął po innym, po innym alchemiku. I właśnie od sceny porządkowania tej okropnie zawałaganionej, zagraconej, brudnej pracowni, gdzie jest wszelki możliwy syf. I nawiasem mówiąc, akurat… Tutaj była też inspiracja zwięta ze świata realnego, mianowicie na początku mojej pracy w Heidelbergu, w laboratorium profesora Pyrrina, mieliśmy przeprowadzkę z jednego budynku do innego i właściwie było dużo sprzątania i pakowania szlanych naczyń, sprzątania i pakowania od czynników i był taki incydent, że musiałam posprzątać szafkę, i tam ścieram brudne półki w tej szafce i w pewnym momencie o mały włos bym przewróciła małą, szklaną ciemną buteleczkę zamkniętą takim korkiem na szlif, po czym wyjęłam tą buteleczkę, coś mnie tknęło i patrzę, a to był stężony kwas siarkowy. który sobie luzem stał w buteleczce na szlif, ja bym go przewróciła, to by wypalił dziurę w tej półce. I właśnie dopadnie taka scena trafiła potem do książki a później zresztą w przypadku dwóch kart to było potem tak, że ta książka strasznie, strasznie mutowała, bo pierwsza, pierwszą powieść w życiu pisałam tak, że zasadniczo ona najpierw miała roboczy tytuł Czarna Królowa, a potem z niej wyleciał cały wątek Czarnej Królowej. I jeszcze chyba 10 innych wątków stamtąd wyleciało i w końcu, zanim, zanim w końcu książka przybrała, jaki taki, jako, jako, taki, jaki taki kształt. Natomiast w innych tekstach to bywało tak, że właśnie na przykład przeczytałam jakąś książkę, które, w której coś mi się podobało, ale inne rzeczy mi się strasznie nie podobały i tknęło mnie, że ja bym chciała napisać coś podobnego, ale zupełnie innego, tak żeby mnie się to podobało. Bywało też czasem tak, że yy, właśnie w jakiś taki nieuchwytny sposób coś mnie zainspirowało, czy jakiś obraz, czy jakiś film i później po, po, po przetworzeniu jakoś coś się… Yy, tej, tej takiej ulotnej inspiracji po, po dłuższym przetworzeniu wczuwał się tekst, to tam nawet po latach to jest tak trudno tworzyć, jak, jak do tego dochodziło. Myślę, że w przypadku każdego tekstu właściwie inspiracja przebiegała troszeczkę inaczej. Natomiast, jeszcze wracając do pytania o inspirację ze świata realnego, tknęło mnie, że o ile ty jako programista lubisz modele i modele, modelowanie postaci to ja jestem z biologiem i dla mnie z kolei niewyczerpanym źródłem może nie tyle inspiracji, co takich pomysłów już do wykorzystania w tekście, kiedy tekst już się pisze i trzeba, powiedzmy, rzucić jakieś ziele, jakąś chorobę, to ja zdecydowanie nie lubię wymyślać, pisząc fantasy, wymyślać jakichś jakich nieistniejących źrół, nieistniejących chorób. O wiele bardziej lubię wziąć coś z, z spektrum, tych żółt, łucizn, chorób, które znam, mi się interesuje i tak na przykład do dwóch kart trafił bardzo, bardzo dokładny opis leczenia ospy prawdziwej w warunkach autniczych. tak jak to naprawdę wyglądało, jak naprawdę ta ospa wygląda, jak czytałam w tym celu artykuły medyczne, dokładnie jest opis objawów, opis leczenia jest dokładnie zgodny tak mniej więcej z wiedzą XVII wieczną jeśli chodzi o tą ospo, ja lubię, jak w książkach jest coś takiego, co można mieć zaufanie do autora i czasem żałuję, jak rozmawiam z autorami, że oni nie dają, no akurat u można się domyślić, że tak ta to ospo to jest na temat i że to warto poczytać, natomiast kiedyś czytałam świetne opowiadanie Radka Raka y, oparte y, o zatrucie pleśnią w ziemniakach i bardzo żałowałam, że on mi to napisał prywatnie w mailu, a nie Tekście. nigdzie nie było to w nowej fantastyce zaznaczone, że to tak naprawdę działa i że to nie jest żadna fantastyka, bo to akurat było bardzo interesujące. Mnie bawi biologia, bo jest kompletnie poza moimi zainteresowaniami. Ja się na tym nie znam, więc jak ktoś mi to opowiada, to jestem jak takie dziecko. A które to opowiadanie? Dziewczyna z kartofliska. To jest oparte na sytuacji jakiejś, w jakimś uzdrowisku, tam się panie eleganckie, też w tym i ocierały się o, o b, rzeźby i w ogóle totalna orgia i... Głowę, i tak? Wszystko, bardzo się na głowie i bardzo w stronę seksu, także nie ma tak się z pleśniałymi ziemniakami, po prostu orgia. No tak, że kogo, No, tak, że <grym> to, było leczyć, to z no mniej więcej. Także... Jeszcze wracając do pomysłów, które nie wchodzą do tekstu, czyli do wątku Czarnej Królowej, która później wpada za wątek Czarnej Królowej, ponieważ ja obserwuję, jak Agnieszka pisze swoje książki, to, to jest piękne, ponieważ ona mnie opowiada jakąś książkę, na przykład w Mocy Wichru, to były chyba cztery wersje, to były cztery różne książki, wymyślone, ze szczegółami, taki wątek poboczny, uwagi, super, później się okazuje, nie. Minęły już miesiące. Nie, nie, nie, nie, to w ogóle nie o to chodzi. Ja pytam, jak tam się, ten wątek się rozwija, nie on się w ogóle nie rozwija, jego nie ma. W związku z tym, ja na przykład nie brałabym udziału w żadnych konkursach co do twórczości mojej kochanej przyjaciółki, ponieważ ja nie wiem, co w tych książkach jest, ponieważ nie pamiętam, co z tego, co ona mi opowiadała, wyszło do książki. Bardzo mnie rozczula, że to jest takie szczegółowe. Te pomysły są bardzo szczegółowo wymyślone, tylko to, Lecą, ulatują z wiatrem. Bo u mnie jest inaczej. U mnie jest magma. Ja nie wiem. Mam postaci. czy do postaci wiem bardzo dużo o nich. Nigdzie nie mam tego zapisane, bo ja po prostu wiem. To są moi niewidzialni przyjaciele. Mogę ich nie cierpieć, ale dokładnie wiem, jacy oni są. Czasem się biorą, na przykład właśnie, tak jak mówiłam o tym forum internetowym, bo jedno zdanie na forum internetowym, jakaś dziunia, bo to inaczej się tego nie da określić, Wypowiedziała się na temat ludzi, są tacy ludzie, co to, masami ma, mają problemy, więc przy, przyciągają ich ludzie z problemami, a jak się takich dwoje dobierze, to sobie adoptują niepełnosprawne dziecko. Mnie po prostu szlak trafił, jak to zdanie przeczytałam. I z tego zdania wyrosła mi wspaniała generałowa Popowicz, czyli żochetna matka mojej głównej bohaterki. Oraz z tego zdania wyrosła mi para Peter i Weronika Rykner, czyli jeden z genetycznie modyfikowanych kotów oraz jego małżonka, którą ta, że właśnie szlachetna matka, czyli generałowa Popowicz, określa właśnie w ten sposób, że to jest takie dziewczątko, które zbiera ślimaki, jak jest w przedszkolu. Jak jest w szkole, to uprawia wolontariat w schronisku dla zwierząt, a jak kończy studia, to spośród wszystkich znanych sobie wysokich blondynów ze służb specjalnych wybierze na męża akurat tego, który ma spoprane geny. I tak to z jednego zdania powstała mi bohaterka. Ja tą bohaterkę miałam w próżni. Nie mam tak jak Agnieszka wymyślonych, konkretnie fabu skomplikowanych pomysłów. To się tak bardzo powoli układa. Natomiast, jak ja mówię o tym modelowaniu, to to tak zabrzmiało bardzo science fiction, więc od razu chciałam rozczarować tych, którzy lubią właśnie takie thinkerskie książki. Takie typowe science fiction, które jest bardzo precyzyjne, bardzo koncepcyjne, bardzo nastawione na tą właśnie wartość dodaną. Na przykład podałabym jako przykład Holocaust F. Zbierzchowskiego. To jest książka świetna. Wybitnie intelektualna. To nie nie, nie, nie spodziewajcie się tego. U mnie jest obyczajówka. Tutaj jeden, nie, nie ma go w tej chwili. Pan powiedział mi, że to jest psychologiczna science fiction i tego się będę trzymać, mam to na piśmie. To jest psychologia, czyli obyczajówka. Coś zmieniam i patrzę od strony obyczajowej, co się zmieniło. W tekście. O, przepraszam, że cię nie widzę, siedzisz ode mnie pod światło, się się w białą ścianę. Tak, ten pan powiedział, o ten, o ten i ten i potwierdzisz przed każdym sądem, tak? I to nie jest romans paranormalny, bo ten, też jak dowiedziałam się, że to jest romans paranormalny, bardzo się zdziwiłam, nawet myślałam, żeby robić marketing w tą stronę, to <śpięknie> jest paranormalny, Nie ma w ogóle magii, ale no nie wiem, co pił w recenzję, pan redaktor, co pił w no romans jest może i nie ma też nie będzie Ale czytanie wynikło z tego, że po prostu jest opowiadanie, że wyrwane całości i tak można było... nie pamiętam dokładnie, wieilim. Ale tam był. A, Tr trup był. No Aaaa... Ja przypuszczam, że to redaktora, który <refused> nie zrozumiał, o czym jest opowiadanie Cyber Jolly Dream i że tam ukochany i mąż to są, to jest ta sama osoba i był przekonany, że... Bohaterka zdradza swojego męża, a ona po prostu tęskniła do czasów, kiedy go poznałam w internecie. Znaczy, no, nie, nie wiem, czy to był ten redaktor, ale się zdziwiłam. Nawet tak pomyślałam, że może właśnie trzeba się inspirować, ale mi nie wyszło, bo u mnie raczej ktoś umiera niż. Znaczy, romans oczywiście też jest, ale, ale nie taki. Obie przywiązujemy dużą wagę do kreacji postaci w naszych tekstach. I obie mamy, powiedzmy, szczególny stosunek emocjonalny do niektórych bohaterów. W moim przypadku zdecydowanie Trzczącym Ciemności. To jest taka postać, yy, która, powiedzmy, pojawia się w bardzo wielu w moich tekstach. Ja ją bardzo lubię, ale też to jest bohater, powiedzmy, niepokorny, bo yy, to jest bohater, który odmawia współpracy, jeżeli tekst mu się nie podoba. I yy, bywa tak, że piszę, piszę, a potem stwierdzam, że ten tekst nie, nie pasuje do tej postaci i nie da rady, yy, natomiast o co chcę zapytać, yy, żadnej z nas chyba nigdy się nie zdarzyło zrobić czegoś, co yy, nawet w młodym wieku, yy, zrobić czegoś, co yy, robią niektórzy autorzy, zwłaszcza młodzi, to znaczy stworzyć postaci tak zwanej typu Mary Sue, która jest super wspaniała, wszystko jej się udaje, jest tak wspaniała, że denerwuje czytelników, ale dla autora jest, przyjemne jest pisanie o postaci tego typu, bo w pewien sposób chyba autor się z nią utożsamia. Zastanawiam się, dlaczego my nawet, kiedy byłyśmy młode, nie czułyśmy jakiejś… nie czułyśmy potrzeby tworzenia właśnie tego typu postaci, jak myślisz? Ja tutaj dam zasadniczy odpór, odpór tej tezie, ponieważ ja miałam swoją postać z gatunku takiego klasycznego. Co by było jakby do mojej szkoły przyszedł Jedi. To jest taki typowy mit, z tego wyrósł straszliwy zmierzch, czyli co by było gdyby w mojej szkole był wampir, się we mnie zakochał. We mnie się żaden Jedi nie zakochiwał w tych fanfikach. Tam ta bohaterka cierpiała moralne katusze i jak to w wie znowu, jednym fanfiku musiała wybierać między dobrem i złem. Tylko, że niestety, im bardziej tą postać pisałam, tym bardziej ze mnie jej zostawały tylko kolor oczu i blizny. A jak już tak bardziej się, jeszcze bardziej pisałam, to już w ogóle nie wyglądała jak ja, poza kolorem oczu i bliznami. I w dodatku miała zupełnie inny charakter niż ja. Więc to tak właśnie jest z pisaniem, że tak mi się wydaje, że im bardziej człowiek pisze, tym bardziej po prostu ciekawsze. Nie mówię, że dla czytelnika, dla samego autora jest, żeby ta postać była inna. Że to nie muszę być ja taka wspaniała, bo to są nudne. Tylko właśnie pięknie mi ta bohaterka ewoluowała w kogoś zupełnie innego. I raczej zarzuty nie były takie, że te moje bohaterki to są takie wspaniałe i, i wszystko umiejące, tylko właśnie raczej zarzuty były, że one są takie słabe i że nie przeżyłyby. Ja oczywiście się będę bronić, że przeżyłyby te swoje perypetie życiowe, na przykład na zasadzie takiej, że y, jak jest psychopata, bo imperator Palpatine z Gwiezdnych Wojen, jest to klasyczny psychopata taki podręcznikowy. Psychopata lubi się bawić, czy, czy fajnie się bawić z takim zwierzątkiem, które jest na tyle, na tyle słabe, że się można nim bawić, a na tyle silne, że nie umrze tak od razu, albo się nie zabije tak od razu, tylko trochę później. Yy, więc yy, tak samo z inną bohaterką, jakby boha uważam, że jak bohater jest zbyt silny, to się robi nudny. I mamy yy, no, to, jak mówię, kto co woli. I roz rozumiem, że kto kogoś mogą wkurzać mojej postaci, bo są i sobie nie radzą w oczywistych sytuacjach życiowych. Natomiast raczej postaci drugoplanowe. Mają pewne takie cechy z gatunku, ja sobie ze wszystkim poradzę. Taką jest w błędzie warunkowania Dagny Olson. To jest pani, pani gangster, która sobie absolutnie ze wszystkim w życiu poradzi. Ona mnie trochę przeraża. Czasem ja czasem włączam tryb merysłów w drugą stronę. To znaczy, napisałam sobie postać, i czasem, jak bardzo muszę być taka silna i sobie absolutnie ze wszystkim poradzić, to wtedy wkładam skórzaną kurtkę i jestem Dagny Olson, ale to działa w drugą stronę. Powiedziała, że z literackiego punktu <Ky> widzenia ciekawy jest bohater, który ma niedoskonałości i ma wady. Raz, dlatego że przez to jest bardziej ludzki, jakby jest, staje się pełnowymiarowy, a dwa, że to daje pole do generowania fabuły. Wiemy… Co się Każdy błąd bohatera, każda słabość bohatera daje, takie, daje pole do budowania fabuły w fabule coś się musi dziać, trzeba czytelnika trzymać w napięciu, bohaterowi nie może się wszystko udawać, nie może mu iść za łatwo, a zarazem musimy bardzo dobrze znać jego mocne i słabe strony, żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy fabułę poprowadzić i również do jakich konfliktów między postaciami może dochodzić. I dobrze jest, przynajmniej z mojego osobistego doświadczenia wynika, że właśnie im więcej się o postaciach wie, nie tylko o tych głównych, ale też o tych pobocznych, tym więcej ma się właśnie takich potencjalnych możliwości rozwijania fabuły w tą czy w inną stronę. Natomiast co jeszcze mnie uderza trochę, jeżeli chodzi o różnicę podejść różnych osób do pisania, to że niektóre osoby zaczynają swoją przygodę z pisaniem od tworzenia fanfików. W Twoim przypadku to były fanfiki gwiezdnowojenne, była nawet powieść fanfikowa wróg publiczny, która się ukazała w Esencji, w pojedynku internetowym Esencja. Tu już chętnie odpolecam, bo jest bardzo dobra. Natomiast ja nigdy nie, nie przeżywałam tej fazy pisania fanfików do niczego. Ym, jakoś po prostu nie czułam takiej potrzeby. Wydaje mi się, że już we wczesnym wieku. Bo ja wypiktowałam wcześniej w naturalnej klasie liceum. Już w ówczesnym wieku miałam wrażenie, że pisanie jest żmudne, męczące i jeżeli już, jeżeli już się podejmuje ten wysiłek, to warto, żeby efekt miał szansę zostać opublikowany, a fanfiki... No można, można zamieścić w sieci, ale to się nie liczy jako pełnowartościowa publikacja. Miałam takie dosyć utylitarne podejście do tej kwestii. Więc mam do ciebie pytanie, po co się pisze pan fiki, jeżeli się pisze? Jaki w tym jest cel i jaka radość? Radość? To jest odpowiedź w jednym słowie. Natomiast ja w ogóle zaczynałam od, zasadniczo to był mainstream, z elementami realizmu magicznego, bo ja zaczynałam też wcześniej w liceum, w Filipińce. Były wtedy Danka Wawiłow, ta poetka, niestety już świętej pamięci, organizowała konkursy literackie nastawione raczej na klasyczną obyczajówkę albo realizm magiczny. Więc ja też zaczynałam od nie fanfików, tylko bardzo szybko mnie to przyblokowało. Mam wrażenie, że fanfiki zmieniły mi w głowie coś, co pozwoliło mi popłynąć. Musiałam teraz, jak patrzę tak wstecz, ja musiałam mieć straszną blokadę, taką z gatunku, to jest bez sensu. Ja to brzydko nazywałam systemem wczesnej aborcji pomysłów. Tak jak Agnieszka ma mnóstwo pomysłów i wybiera najlepszy, tak yy, ja to nie, to nie, to nie, zanim to się jeszcze w ogóle zdąży rozwinąć. A z samej swojej istoty był dla zabawy. Weźmy się rewelacyjnie tutaj z aciką bawiły, pisząc te fanfiki, Natomiast ja uważałam to za mroczną tajemnicę, mroczny sekret, takie w ogóle bardzo intymne sprawy nikomu tego nie pokażemy. To jest tak tylko dla nas. Zostałam zdeprawowana, zamieniona w ekshibicjonistę, która swoje intymne sprawy wywleka na forum najpierw tych zaufanych pięciu osób, bo nas było pięcioro, ja, znaczy ja byłam ta piąta i im pokazałyśmy, a później zostałam wciągnięta do esencji i to ewidentnie szło z zewnątrz, bo ja Dlatego pisałam te fanfiki. Właśnie dlatego, że to miało nie być pokazane ludziom. Nie miało być poddane ocenie. I teraz wstecznie, tak mi się wydaje, bo ja się nad, nad tym zastanawiałam, bo mnie tutaj Krzysiek Księski na którymś falkonie spytał wprost. Słyszałem, że napisałaś powieść Gwiezdno Wojenną na 650 tysięcy znaków. To jest akurat błąd warunkowania, czyli nie fanfik, ale to jest akurat dokładnie 650 tysięc znaków, to jest dosyć gęsto, tak nie po tak upakowane dosyć. Czyli ten fanfic też był taki. I to było naprawdę, to były trzy lata pracy. Ja mnie no pytałam, czemuś ty to napisała w ogóle, no super, ale po co? Ja mówię, no po prostu, no żeby, no, dla zabawy. A akurat jak pisałam wroka publicznego, to już wiedziałam, czyli to powieść, że ona pójdzie w esencji bo już mi zrobiono krzywdę, ale tam był ten element, bo mogę bo mi wolno, bo nikt nie będzie patrzył. Czy ta konstrukcja świata jest odpowiednio intelektualna? Czy te postaci są odpowiednio wiarygodne? I przede wszystkim yy, mówi się, że pisarze piszą, bo chcą coś powiedzieć ludziom. No i powstaje pytanie, czy to, co ja chcę powiedzieć ludziom w ogóle jest warte mówienia? No, w przypadku, kiedy mamy fanfic, to zawsze można się schować za takim parawanem, no, ludzie lubią Gwiezdne Wojny, tutaj wrzucę Hanna solo, to wszyscy się ucieszą. No i wrzuciłam Hanna solo, nie wiem, czy ktoś się ucieszył, ale ja się ucieszyłam. I w tym momencie mi w głowie pyknęło takie małe pyk i przestałam się zastanawiać, czy tekst się nadaje do publikacji. Oczywiście się nie nadawał, więc go nie pisałam. Tylko po prostu zaczęłam te teksty pisać i nagle się okazywało, że one idą, wszystkie, po kolei, jak nie drukiem, to w sieci, że w zasadzie nie ma czegoś takiego, co nie poszło i to się już dalej nakręcało. Dla mnie to jest ciekawe pytanie właśnie, po co autorzy piszą, bo w moim przypadku wydaje mi się, że to jest tak. Od dosyć wczesnego wieku mi się po prostu wymyślają różne historie w głowie, mam pomysły, wykluwają mi się postacie, wykluwają mi się opowieści i tak jakby zżera mi to dużo mocy obliczeniowej na co dzień właśnie takie bytowanie w wyobrażonych światach z wyobrażonymi postaciami. I ponieważ już i tak mi to zżera moc obliczeniową, wyobrażam sobie tę historię, to mam wrażenie, że no, warto poświęcić wysiłek i je pisać, bo dopóki zostaną tylko w głowie, nie będę miała z nich żadnego pożytku poza, poza chwilowym eskapizmem, a jak już przysiądę i je napiszę, no to przynajmniej okaże się opowiadanie, wyjdzie książka, będę mogła pokazać, czym się, czym się, czym się zajmuje mój mózg, nie będzie to takie, powiedzmy, tylko patrzenie w chmury i bujanie w obłokach. Natomiast yy, właśnie wyjście z gotowym dziełem do ludzi, a nawet powiedziałem już wcześniej, na etapie tworzenia, yy, z jednej strony twórca ma problem, yy, bo... Yy, przynajmniej wydaje mi się, że obie mamy trochę problem z samokrytycyzmem, z ocenianiem, co to jest warte właśnie na etapie pisania, co warte jest ten pomysł, co warta jest ta historia, a później już z gotowym tekstem, kiedy już się wyjdzie z nim do ludzi, to też ma się problem. Mnie się to wydaje dobre, ale czy to się wydaje ludziom dobre? Pamiętam, że kiedy zaczynałam pisać, to bardzo mnie paraliżowało to, że właśnie tekst, który mi się wydawał dobry na etapie pisania, potem szedł do ludzi, i wtedy nagle dopadała mnie straszna niepewność, ojej, ojej, to poszło do ludzi, a tutaj ja wcale tak naprawdę nie jestem przekonana, czy to jest dobre, czy nie. I właśnie jako młoda, jako młoda autorka miałam straszny problem z tym, że ludzie mnie krytykują, ludziom się nie podoba. W tym z wiekiem trochę przestałam mniej historycznie reagować, zobaczyłam, że dosyć często jest tak, że ludziom się pod... Podobają pewne rzeczy, ludziom się podoba, podoba właściwie to, co mnie się podoba i zaczęłam się, um, nauczyłam się powiedzmy, um, pisać dla tych, którym ogólnie podoba się to, co piszę. I nie przejmować się osobami, które kompletnie nie czują tej konwencji, nie lubią tekstów tego typu, szukają w literaturze czegoś zupełnie innego. I w zasadzie nauczyłam się kierować zdaniem tych osób tym ogólnie podoba się ten zamysł, ten świat, te postacie, ich krytykę jakby sobie biorę do serca. I chciałam spytać, jak jest Skończka? Ja tak sobie pomyślałam już jakiś czas temu, <coughs> że to, że, że ja debiutowałam przed internetem, to znaczy przed takim jego masowym wpływem na wszystko, to było z jednej strony o tyle gorsze, że właśnie miałam tylko taką wizję, że, te, że, że jak się pisze, to trzeba pisać jak te książki, które czytam. A czytałam albo Sackowskiego, albo Noblistów i to tak trochę o nie śmiela. Ale to, to, to był ten jedyny malutki minus. Natomiast rewelacyjną szczepionką na poczucie samokrytycyzmu jest to, że tekst idzie drukiem, Pokazujesz wszystkim moje nazwisko w druku i następnie nie dostajesz fali hejtu feedbacku I w tym momencie, kiedy ja w ogóle weszłam w fandom, to miałam już na koncie trzy opowiadania drugiem, w środowisku innym zupełnie i to tak troszeczkę uspokaja człowieka w środku, natomiast i z tamtego czasu wzięłam sobie taką zawsze odpowiedź na wszystko, poszło drugiem, tak na zasadzie przyklepane poszło. I w pewnym stopniu tak, oczywiście, no, się człowiek przejmuje, no, czyta te recenzje i w ogóle fajnie jakby były fajne, jak pierwsza recenzja nie fajna, no to trochę gorzej, ale y, poszło drukiem, jakby jest już poza mną. Na przykład w błędzie warunkowania pierwsze opowiadanie powstało trzy lata przed ostatnim. I oczywiście, że ja teraz to opowiadanie napisałabym inaczej gęściej, pewne rzeczy bym wycięła, pewne może dodała, ale ono już poszło drukiem, ono już nie jest moje. I na szczęście redaktor też trochę do tego podszedł na tej zasadzie, że zmieniamy trochę, ale nie zmieniamy całej struktury, bo miałabym z tym nawet problem. No dobrze, ale ludzie przeczytali to opowiadanie w piśmie i może chcą je tylko przekartkować, nie chcą go czytać w książce. Tam z i w ogóle nie marnujemy im czasu. Później się okaże, że ktoś czytał jedną wersję, ktoś drugą i w zasadzie dlaczego. Więc to pomaga się odciąć, założyć, że no dobra, ktoś zjechał, komuś się nie podobało, ja też przecież nie wszystko, co czytam, mi się podoba. Poszło drugiem, to jest jakaś pieczątka. Natomiast y, tutaj rzeczywiście trochę mi Agnieszka musku prała, w, w stronę taką, że piszemy dla tych, którym się to podoba. No bo przecież nie wszystkim się wszystko to samo podoba. Tak samo mówił Andrzej Pilipiuk, że on pisze książki takie, jakie sam chce przeczytać. No i coś w tym jest, no bo to w końcu jest mój czas. Ja poświęcam czas na, nie na samo pisanie, najwięcej czasu się poświęca na wymyślanie. Tak jak mówiła Agnieszka, noszę te historie w sobie bardzo długo. Cały czas to, to tacy niewidzialni przyjaciele chodzi się z tymi pomysłami, mieli się w głowie. Nie umiałabym na dłuższą metę pisać na zamówienie. Raz jeden napisałam opowiadanie na zamówienie pisałam opowiadanie, żeby wygrać konkurs na konwencie i żeby dostać wyjściówkę, czyli dla kasy. Kasy dostałam, bo dostałam wyjściówkę. Później tym opowiadaniem wygrałam konkurs, dostałam jeszcze więcej kasy i zrobiłam się jeszcze bardziej dziwnie. Później to opowiadanie, które powstało w ten sposób, że odpaliłam w Wikipedii nazwę gatunku literackiego, w którym miało być opowiadanie, zrobiłam sobie checklistę punktów i odhaczałam je w tym opowiadaniu. Są korporacje? Są. Są zamieszki na przedmieściach, dobra, są zamieszki na przedmieściach, dobra, są zamieszki na przedmieściach. Później to pewnie moje włoskie nie poszło drukiem, ani nie poszło tylko dlatego, że było na tym konwencie opublikowane. Było mi jeszcze bardziej dziwnie i na dłuższą metę bym tak nie umiała. Trudno. Może to, co piszę na co dzień, nie jest takie super i tak się bardzo mi podoba ludziom, ale jak ja bym miała siedzieć przez trzy lata i odhaczać checklistę, co ma być w w książce jakiegoś gatunku, no to mam dużo ciekawsze zajęcia i bardziej dochodowe, mówiąc brutalnie. Także tutaj element niewidzialny przyjaciół bardzo się sprawdza. I jeszcze wracając do tematu inspiracji i yy, Agnieszka powiedziała coś takiego, że krzyczący w ciemnościach nie z każdym tekstem chce współpracować to często mówią y, autorzy coś takiego, że bohaterowie żyją własnym życiem i to brzmi jak ci niewidzialni przyjaciele, czyli po prostu tak troszeczkę niezdrowo. A tu chodzi po prostu o to, że ja na przykład mam teraz tą książką, którą piszę teraz, czyli ciągiem dalszym błędu warunkowania, że przestało mi pasować zakończenie. Że jeżeli pisze się jakąś postać przez ileś tam stron, to po prostu ona się zmienia w tym sensie, że dajemy mu jakieś zachowania. W danej sytuacji no zrobi coś tak, jak zareaguje. No zareaguje tak. W innej sytuacji zareaguje tak. I nagle okazuje się, że ta postać poszła w trochę inną stronę. Nie w jakiś mistyczny sposób, tylko albo sami robimy się dojrzalsi i uświadamiamy sobie, że ludzie działają inaczej, że ludzie reagują inaczej, że coś co interpretowaliśmy na przykład jako jakąś wadę danej osoby, to nie jest żadna wada, tylko jest słabość to się zmienia i dlatego nagle się okazuje, że jakieś zakończenie, nie ma siły ciągnąć do tego zakończenia na siłę, bo to będzie wtedy psychologicznie nieprawdziwe niestety. Mało obawiam się niestety, że kończy się nam czas, <śmiech> y, więc może już tylko jedno ostatnie pytanie, w zasadzie nie tyle pytanie, co może się podzielimy naszymi planami na przyszłość, ja tutaj zacznę że w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie przy pomyślnych wiatrach, powinna się ukazać drukiem moja książka bez krzyczącego w ciemności, zupełnie w innym świecie, powiedzmy w naszym świecie, taka z elementami, powiedzmy, realizmu magicznego, troszeczkę inspirowana baśniami, trochę inspirowana teoriami Freuda, bardzo dziwna, bardzo zakręcona i mam naprawdę szczerą, szczerą nadzieję, że rzeczywiście zgodnie z Panem wyjdzie w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o to, co się pisze aktualnie, to właśnie jest wielki chaos, mnóstwo pomysłów i nie wiadomo jeszcze, co się z tego będzie wykluwało, bo y, jakiś czas temu dyskutowałyśmy z Anią o pomysłach na taką moją książkę i właśnie już, już, już częściowo ta dyskusja się zaktualizowała, bo był pomysł, ale już, już zmuntował, już mi się nie podoba. Właśnie Chrzczący w Ciemności przestał współpracować z tym pomysłem, więc wszystko jest jeszcze jedną wielką niewiadomą. Ja przede wszystkim muszę skończyć drugą i ostatnią część Czarnych Kotów, czyli moich genetycznie modyfikowanych szpiegów, czyli błędu warunkowania. Co z założenia miało być dwuczęściowe i będzie dwuczęściowe i to nie będzie żaden wielki cykl. Jestem na etapie takim, że już bardzo, bardzo chcę tą książkę skończyć, bo ja już bardzo nie mogę patrzeć na tych bohaterów, bo już wiem, co oni mają zrobić. I już to jest strasznie nudne. Więc teraz muszę wymyślić jakieś inne zakończenie, żeby było chociaż trochę ciekawsze dla mnie niż to, które wymyśliłam 6 lat temu. I jak już wreszcie to zrobię, co po prostu mi się jawi jako taka wspaniała wizja, tak jak wreszcie znam maturę, albo wreszcie skończę studia, to jak wreszcie skończę tą <śmiech> nieszczęsną książkę, to wtedy będę miała wakacje. Taka jest moja wizja na razie, że wtedy będę mogła sobie tak Usiąść i nic nie musieć, co nie znaczy, że nie będę nic pisać, tylko, że nie będzie nic nade mną wisieć jako taki wyrzut sumienia, że dlaczego ja tego jeszcze nie skończyłam i wtedy sobie coś wymyślę zupełnie innego. Wcale nie jest powiedziane, że to będzie science fiction, bo po trzech latach, space opery i sześciu latach, te, te lata się zazębiły takiego cyberpunku, fantastyki bliskiego zasięgu, czegoś takiego, to właśnie może mnie wachnąć w jakąś zupełnie inną stronę. Ale to właśnie nic na razie, nic sobie nie narzucam, bo poprzednio przeszłam z książki w książkę i to takie było właśnie bardzo, bardzo muszę. To teraz nie chcę musieć. Dziękujemy Wam bardzo.